Scena siódma. Zbyszko, Mela Mela w kaftaniczku, głowa związana. Podchodzi cicho do Zbyszka i siada na małym stołeczku naprzeciw niego. Mela nieśmiało. Zbyszko? Nie położyła się? Nie mogę, jeszcze mi gorzej. Czy ci nie przeszkadzam? Nie, ty jeszcze z całej familii jesteś najmożliwsza. Może dlatego, że jesteś chora, więc jest w tobie coś milszego. Coś innego, jak u tamtych. Coś innego? I czy myślisz, że dlatego, że jestem chora? Tak. Nie masz dużo sił życiowych, więc nie idziesz rozbijając łokciami przez życie. Ale się skradasz. Rozumiesz, co? Tak. Mnie się także zdaje, że ja się wszystkim usuwam. Że mnie lada chwila ktoś potrąci, że to źle. Panna Dulska powinna iść naprzód, tak rozumiesz, ktoś potrąci. Ty jego. To powinna być nasza zasada. Jak najwięcej miejsca. Wie di obere cen tausend koutunen. Mela. Patrzy na niego chwilę. Zbyszko, dlaczego ty nas wszystkich tak nie lubisz? Za mało nie lubisz. Ja was wszystkich nienawidzę i siebie razem z wami. Siebie nienawidzisz także? A ja to znowu pozwól mi trochę z tobą porozmawiać, dobrze? Jak szara godzina nadejdzie, to ja dałabym wszystko, żeby móc z kimś dobrze, cicho, spokojnie porozmawiać. Tylko, że u nas to niepodobna. Jak w tartaku. Mama mówi, że się pracuje, ale przecież można i myślą pracować. Prawda, Zbyszku? Osuwa się przed nim tak, że światło z pieca oświetla grupę tych dwojga smutnych i zagnębionych. Mów, mów. Ty siebie nienawidzisz, a ja siebie żałuję. Strasznie. Nie dzieje mi się nic złego. Mam ojca, mam cię, was. Chodzę na pensję. Jestem prosta dbają o mnie, dają mi żelazo, nacierają wodą, uczę się wszystkiego, a przecież, przecież, Zbyszko, mnie się zdaje, że mi się dzieje jakaś krzywda, że mnie ktoś więzi, że mi ściśnięto gardło, że ja ci tego opowiedzieć nie mogę, ale to źle, Melo. To, że ty tak czujesz, źle. No lepiej się cię tych sensacji. Niedługo wyrośniesz, — Pójdziesz dobrze za mąż i będziesz świat rozbijać łokciami. — Nie, pójdę do klasztoru. — Gadanie. Głębsza warstwa weźmie górę. Będziesz taka jak mama. — Ojciec przecież łokciami ludzi nie roztrąca. — Bo ojciec wybrał dogodniejszą drogę. Mama za niego łokciami się przez świat przepycha, a on za nią. — Mela po chwili. — To wszystko bardzo jakieś smutne. Koń by zapłakał. Ty ze wszystkiego się śmiejesz. Tak śmieją się w wisielce. Chwila milczenia. Mela nieśmiało. Zbyszko, co jeszcze? Chciałam ci coś powiedzieć, ale nie będziesz krzyczał. To widzisz z najlepszego serca, bo wtedy, jak ja widziałam... Co? Mela ciszej. Ciebie i Hankę. Tak mi skrzyczałeś strasznie, a ja właśnie. Czego ty o to mówisz? Bo mi i ciebie, i Hanki. Ja ciągle o was myślę. Ja się nawet za was modlę, bo wy musicie być bardzo nieszczęśliwi. My? Dlaczego? Jakże? Ona prosta sługa, ty urzędnik z prokuratorii, skarbu. Jakże? I kochacie się. To bardzo smutne cię będzie się bardzo sprzeciwiać. – Sprzeciwiać? – No i jak się będziecie pobierać? – Czyś ty oszalała? Yes, – Ja, Sanku! – Cóż tego, że ona niby niżej? Przecież Zygmunt, August i Barbara… – Ty jesteś jeszcze głupsza, jak myślałem. – Proszę cię, tylko mnie wymyślaj. Ja będę po waszej stronie ja nauczę Hankę mówić po ludzku i jeść widelcem i będę ją uczyć tego, co umiem, aż ona będzie taka jak my. Ja wam dopomogę. Ty jesteś okaz. Tylko jest coś, co mnie bardzo martwi. Nie wiem, czy ci to powiedzieć. No wyduś. Tylko ty, Hance tego nie mów. Daj słowo. Oto Hanka ma na wsi narzeczonego. Tak, tak, ale się nie martw, ona go nie kocha. To finanswach. Ja znalazłam korespondentkę od niego do Hanki. Tam było ślicznie napisane Panno Haniu, szanowna pani, gołębię ślę tę kartkę pod nóżki panny i pytam, czemu pisanie od niej takie rzadkie. Tak było, o gołębiem. To ładnie choć na tej kartce nie było gołębia, tylko była różowa świnka i cztery prosięta. Ale on zawsze tak z serca to napisał i on ją musi kochać, tylko że ona mu nie odpisuje i to źle z jej strony, bo on tam pisze Proszę cię o jedno, nie wtrąca się w te sprawy, łowa cię boli, idź połóż się. Ja tylko tak z dobrego serca. Ja wiem. Mela wstaje nieśmiało. I nie gniewasz się? Nie, chodź po mnie. Mela całuje go. To. Ty mnie, nie, nienawidzisz? Zbyszko, głaszcze ją. Nie, teraz nie. Dziękuję ci, tak miło, kiedy ktoś łagodnie mówi. Dziękuję ci, zbyszko. Wychodzi cichutko do swego pokoju. Zbyszko wstaje i idzie do okna. Skąd pada światło zapalonej latarni, opiera czoło o szyby i tak zostaje. Wchodzi Hanka, spłakana, otulona chustką. Przystępuje do Zbyszka i mówi cicho.